Polityka ugodowa w Królestwie Polskim mniej miała jeszcze warunków zewnętrznych, jak i wewnętrznych, niż za rządów Kapriwiego w Prusie. Tu nikt w rządzie nie myślał o pozyskiwaniu Polaków. Najmniejsze ustępstwa dla nich byłyby naruszeniem wszechwładzy biurokracji. W polityce zaś zewnętrznej, właśnie w okresie narodzin idei ugody, Nastąpiło zbliżenie Rosji do Niemiec i nie było takiej sytuacji, w której Polacy rządowi rosyjskiemu mogliby być potrzebni. Z drugiej zaś strony społeczeństwo królestwa jako najbardziej zdemokratyzowany odłam narodu polskiego, mające silną warstwę inteligentnego mieszczaństwa oraz liczną średnią własność ziemską, przedstawiającą żywioł przeważnie demokratyczny w pojęciach. Dalekie było od tego, by pozwolić na narzucenie sobie polityki arystokratycznej, polityki upokarzających zabiegów w Petersburgu lub u generał gubernatorów, zabiegów nie dających nic, prócz dobrych stosunków towarzyskich, między działaczami polskimi a przedstawicielami rządu obrażających zaś do głębi uczucia narodowe. Polityka ta, zrodzona w znacznej mierze na gruncie fałszywego pojmowania powodzeń polskich w Austrii, musiała zbankrutować. W końcu przyszło bankructwo polityki szlachecko-konserwatywnej w Austrii. Oparta o rząd i wtem widząca swą siłę, nazbyt zazdrosna o swe stanowisko w kraju, nie tylko nie dbała ona należycie o jego postęp, o rozwój jego sił społecznych, ale użytkowała swą władzę przeciw wydobywającym się ze społeczeństwa nowym siłom politycznym. W szczególności przeciw ruchowi politycznemu wśród włościan. W tej walce przeciw nowym prądom ponosiła ona coraz większe porażki. Z drugiej strony zmiany w kierunku wewnętrznej polityki austriackiej prowadziły Polaków do coraz wyraźniejszego konfliktu z rządem i odbierały kierownikom polityki polskiej bezwzględne poparcie rządu. W końcu przyszła reforma wyborcza, znosząca system kurialny i pierwsze wybory z powszechnego głosowania zredukowały liczbę przedstawicieli dawnej polityki do tak słabej mniejszości, że dziś, o ile utrzymać mogą stanowiska wpływowe, to raczej dzięki osobistym znajomościom i zdolnościom, rutynie politycznej, umiejętności zastosowania się do wymagań szerokiej opinii kraju, wreszcie dzięki ryzykownym kompromisom z żywiołami radykalnymi. Jak powiedzieliśmy, bezpośrednia reakcja przeciw romantyzmowi politycznemu, i walce zbrojnej o niepodległość była zbyt ciasna i jednostronna. U jednych objawiała się ona w zrzeczeniu się wszelkich działań politycznych, u innych sprowadzała politykę na grunt zabiegów udworów i rządów, zabiegów mających bardzo słabe i nietrwałe podstawy albo nie mających wcale podstaw. Ani stan społeczny narodu, w którym się dopiero kształtowały i organizowały nowe siły, ani jego stan psychiczny, w którym dominowało przygnębienie i apatia jako skutek strasznej, świeżo poniesionej klęski, nie sprzyjały zrodzeniu się od razu polityki żywotnej na silnych, opartej podstawach, natchnionej silnym narodowym uczuciem i wiarą w siły własne, a jednocześnie rozumem politycznym, zdającym sobie jasną sprawę z położenia narodu, obliczającej tak realne niebezpieczeństwa, jak i realne okoliczności sprzyjające, które w walce narodowej można wyzyskać. Do takiej polityki dopiero narastały siły w narodzie. Rozdział drugi Idea odrodzenia narodowego przez lud Romantyzm polityczny poprzednich pokoleń, wśród wielu zdrowych pierwiastków świadczących o żywotności narodu, miał jedną dążność, w której właściwie cała przyszłość Polski się zamykała. Była to dążność do pozyskania dla sprawy narodowej mas ludu, które ciemne i bierne obojętnie patrzyły na wysiłki warstw wyższych w walce o niepodległość dążność do zaszczepienia w tych masach idei narodowej, do uczynienia ich samych narodem, świadomym swych praw i walczącym o nie. Przez cały okres dziejów porozbiorowych przewija się szereg szlachetnych marzycieli, nieraz utopijnych demokratów, którzy z zapałem szli między lud, niosąc mu światło wiary narodowej, pomimo prześladowań ze strony rządów, pomimo że ten sam lud niezdolny ich zrozumieć i ulegający potrzebom agentów rządowych, czasem krwawo im za to płacił. Ta idea podźwignięcia ludu i zbawienia przezeń Polski była tak potężną, że nie zabiła jej ani straszna zorganizowana przez rząd austriacki rzeź roku 1846, ani obojętne w większości, a nieraz wrogie stanowisko Włościan względem powstania roku 1863 64 Jeżeli marzenia całych pokoleń szlachetnych patriotów nie mogły się urzeczywistnić, jeżeli poświęcenie ich nie przyniosło oczekiwanych owoców, to dlatego, że zbyt wielki krok naprzód chcieli zrobić. Że ciemnota tego ludu była zbyt wielka, że w ziemiach polskich pod obcemi rządami XIX stulecie nie przyniosło tego rozwoju szkolnictwa i postępu oświaty mas, co w innych krajach Europy. Że na tych ziemiach przetrwały najdłużej archaiczne stosunki społeczne, odosabniające Włościan od reszty społeczeństwa, przeszkadzające im zostać samodzielnymi jego obywatelami. Pomimo starań szlachty polskiej, czynionych od dawna, starań, za które czasem nawet spotykała kara, rząd rosyjski dopiero po wybuchu ostatniego powstania zdecydował się znieść pańszczyznę i zrobić posiadaczami ziemi Włościan w Królestwie Polskim. Dobroczynną reformę przyniósł rok 1864. Od tej daty dopiero zaczyna się nowoczesny rozwój społeczny całego narodu polskiego. Tym sposobem, z zamknięciem okresu walk zbrojnych o niepodległość, zaczyna się nowy okres rozwoju wewnętrznego, okres przebudowy społecznej Polski. Głównym momentem tego okresu jest wszechstronny rozwój na zdrowych podstawach ekonomicznych oparty warstwy włościańskiej. Rządy panujące na ziemiach polskich głównego swojego wroga widziały w szlachcie. Dążyły też do jej osłabienia. Wyraźną szczególnie politykę w tym względzie prowadził rząd rosyjski. Stąd uwłaszczenie Włościan na ziemiach polskich do Rosji należących, zostało przeprowadzone wcale korzystnie dla tej warstwy. Złożyły się na to dwa czynniki. Po pierwsze, widząc obojętność Włościan dla szlacheckiego powstania, rząd ich sobie przedstawiał jako żywioł, na którym będzie mógł oprzeć swą siłę w Polsce, podsycając, ma się rozumieć, stale ich antagonizm do panów. Po wtóre, w szeregach działaczy państwowych panowania Aleksandra II znajdowali się ludzie bardzo radykalnych poglądów demokratycznych, których ideologia znakomicie się godziła z polityką rządu. Tych ludzi skierowano do Polski, powierzając im reformę włościańską. Stworzyli oni kierunek polityki rządowej, w którym łączyła się propaganda nienawiści do panów, nieufności do każdego inteligentnego człowieka, nie będącego urzędnikiem, z propagandą przywiązania do tronu i wiary w Rosję.